Sobota, 28 grudnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 531 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami zmęczony przewożeniem dusz Furman Jerry. Michał Rakowicz, witam Cię serdecznie. Cześć Szymas, witam wszystkich. I równie zmęczony, ale tym razem karierą telewizyjną kucharz Szymas. Szymon Cieśliński, czyli ja. Witam serdecznie. Witamy Was i zapraszamy na odcinek sylwestrowo-noworoczny, w którym pożegnamy stary rok nietypowym double feature, ponieważ obejrzeliśmy dla Was dwa filmy, których akcja rozgrywa się w Sylwestra i w Nowy Rok i jeden z nich to szwedzki klasyk kina, bez którego nie byłoby na przykład twórczości Ingmara Bergmana, czy nie powstałaby być może słynna scena Here's Johnny, liśnienia Kubricka, a druga produkcja to niemiecki slasher, który powstał rzekomo na fali popularności Piły, choć z tą franczyzą nie łączy go Nic. zbyt wiele... Nie no, wykorzystano Świńskiego Reja, na przykład, nie? No, no to... dobrze, no tam powiedzmy. <laughs> Może wrócimy do tego jeszcze później. W każdym razie tak, omówimy dla Was Furmana Śmierci z 1921 roku oraz Steel Trap z 2007 w tej właśnie kolejności. No i zaczynamy od Furmana. W oryginale Cher Carlen. Tytuł międzynarodowy to The Phantom Carriage. W sumie to jest to jeden z wielu tytułów, bo widziałem ten film w sieci, przynajmniej jeszcze pod dwoma innymi, ale no w tym momencie to nieważne. Ważne jest to, że Furman śmierci to jeden z najważniejszych filmów Wiktora Hustryma. Nazywa się go ojcem szwedzkiego filmu w ogóle, szwedzkiego kina i przy okazji ojcem chrzestnym twórczości Ingmara Bergmana. To on współtworzył sukces chociażby studia Metro Goldwyn Mayer, czy wcześniej Goldwyn Pictures i już w 1912 roku on tworzył kino, tak? pisał, reżyserował i grał w filmach. Z reżyserią skończył w 37, ale potem dalej był uznanym aktorem. Jeżeli kojarzycie chociażby tam, gdzie rosną poziomki, czyli Smultron Stelet, Bergmana z 57, no to Wiktor grał tam główną rolę i zresztą jedna ze scen w tamtym filmie jest zainspirowana jedną ze scen z Furmana śmierci. Być może zapytacie, dobra, ale to skoro... Tu tworzył Metro-Goldwyn-Mayer, nie działał w Hollywood ostro, to co robił znowu Bergmana w Szwecji? No, woda sodowa mu w Hollywood do głowy nie uderzyła i jakoś w latach 30. już wrócił do ojczyzny, gdzie grał jeszcze przez dwie dekady i tam dożył spokojnie 80, -tki. Dlatego właśnie zrobił karierę de facto i tu, i tu. Ale teraz wróćmy do filmu, do formana śmierci, scenariusz yy, Hustrym, Czytam to tak dziwnie, no bo tam jest ten dźwięk chur, tego nienawidzę, <średziwia> jeżeli chodzi o język szwedzki. SJ o umlaut, mamy na początku tego nazwiska. Napisał on scenariusz na podstawie powieści Selmy Lagerlöf, która była uznaną szwedzką pisarką, noblistką i pierwszą kobietą na szwedzkim banknocie. Przy czym już mogę tak na przyszłość powiedzieć, że biorąc pod uwagę to jak się ten film kończy i w ogóle scenariusz cały ten i wydźwięk to autentycznie przeraża mnie, tak, że to wszystko mogła wymyślić kobieta. Ale no nie uprzedzajmy wydarzeń. W każdym razie ten film to tak powiem pół żartem pół serio, opowieść wigilijna, która spotyka właśnie liśnienie Kubryka. Jack, chcesz coś wtrącić, bo tak się rozpędziłem? Nie, nie, nie. Na razie tutaj serwuj swoje wprowadzenie, zaraz się włączę. Dobra, to wprowadźmy też w fabułę. Otóż ten film jest dosyć długi, bo on trwa ponad 100 minut i jest podzielony na pięć segmentów. Motywem przewodnim tutaj jest istnienie tego tytułowego Furmana śmierci, to jest osoby... Istoty, która na skutek śmierci o północy w sylwestrową noc i w ramach kary za swoje grzechy zostaje woźnicą w powozie śmierci, zostaje dosłownie tym formanem śmierci, to jest staje się takim psychopompem, który ma za zadanie przewozić dusze zmarłych. I w toku fabuły poznajemy tę legendę oraz genezę aktualnego Furmana, ale tak naprawdę głównym bohaterem jest niejaki David Holm, beznadziejny alkoholik, który niszczy życie każdemu, z kim się zadaje i który właśnie tego Furmana w końcu spotyka. Jerry, oddaję Ci głos. Jak Ci się podobało? Czy przemówił do Ciebie ten ponad stuletni film? No bo on trzy lata temu już 100 lat świętował. 900 Oglądało mi się go zadziwiająco dobrze, chociaż jak patrzę na te seanse właśnie najwcześniejsze, które mam za sobą, jeżeli chodzi o różnego rodzaju klasykę kina to ten z jednej strony jest bardzo interesujący, do czego zaraz przejdę, z drugiej strony wydaje mi się, że on może być w pewien sposób najtrudniejszy fabularnie w odbiorze dla współczesnego widza, dlatego że on ma bardzo wyraźny sznyt moralitetu i fabularnie on jest po prostu podporządkowany takiej Klasycznej moralizatorskiej opowiastce i właśnie cały ten wątek tego złego alkoholika, który niszczy wszystkim życie i, i który będzie musiał się zmierzyć, jakby z tymi swoimi grzechami. Tutaj jest bardzo, bardzo mocno wprost. Jednak wiesz, no, to mi się kojarzy z. No takimi raczej, no nie wiem, bajkami czy baśniami skierowanymi do młodszego wica. Tutaj Ale to jest właśnie to... opowieść wigilijna, nie? że przychodzi mhm. duch i pokazuje ci, co złego w życiu żeś nagobił u gościu. Tak, tak, tylko dla, dlatego tutaj ten wątek Dickensowski, on jest jak najbardziej słuszny, to co przywołujesz. Natomiast, no to jest takie, mówię, no, tematycznie, przecież wiesz, przemoc domowa, alkoholizm i tak dalej, to, to jednak nie do końca jest to sens, pewnie dla dzieciaków no a ten wydźwięk taki moralitetu jest bardzo silny przy czym oglądało mi się go dobrze dlatego, że ten film jest interesujący przede wszystkim na poziomie formalnym dla mnie dlatego, że jak zobaczyłem metraż to się na początku przeraziłem, bo wiesz, godzina tam 45 na film z 21 roku wydaje mi się, że no to jest dosyć dużo i ty mnie od razu przydziłeś, że tutaj mamy tę strukturę pięcioaktową, trochę na zasadzie pięciu odcinków serialu, ale ta struktura jest bardzo fajnie wymyślona i poprowadzona, dlatego że faktycznie coś w tym jest w tej takiej serialowości, ale na to wszystko mamy nałożone nie tylko takie, nie wiem, klasyczne serialowe cliffhangery na koniec aktów, ale też to jak ta opowieść jest poprowadzona w kontekście różnego rodzaju flashbacków, nakreślenia nam wątków z przeszłości, takiego przenikania się płaszczy czasowych, zmiany perspektyw jeżeli chodzi o nasze postaci na przykład, czy to co one mówią, co robią, jak to nabiera nowego wydźwięku w toku fabuły. I to jest bardzo ciekawe, no bo jednak, wiesz, trzeba pamiętać o tym i od tego przecież zacząłeś, że no to jest taki absolutny klasyk szwedzkiego kina, no, rok 21, więc tego rodzaju zabawy formalne są dla mnie ciekawe, bo ja naprawdę byłem przekonany, że tego rodzaju prowadzenie fabuł no to jest raczej domena już nowszego kina bo ja nawet się łapałem na tym, że ja w niektórych momentach to do końca nie wiedziałem wiesz, w którą stronę to idzie, bo nagle właśnie się pojawiała jakaś informacja, która stawiała w świetle zupełnie innym to, co wcześniej widzieliśmy i to jak ten film się układa, jak on na tym poziomie fabularnym nam się spina w finale i jak te wszystkie klocuszki dobrze do siebie pasują, no to jestem pełen podziwu, że przy takiej strukturze całości to się tak dobrze udało. No a poza tym, one na poziomie filmowym też jest spoko, bo z jednej strony to jest coś, co ja lubię, bo mamy tutaj te efekty specjalne robione w ramach tylnej projekcji, no i one się zestarzały, no nie ma co się czarować, ale myślę, że dla ówczesnych to musiało być coś super, bo one nadal wyglądają ładnie, nie? To, to jest tak, że to współczesnego widza to nie jest w stanie oszukać, ale, ale wygląda to dobrze. No i przede wszystkim, bo to też jest ważne, to jest film niemy, więc to co na mnie też akurat robiło dobre wrażenie, to jest warstwa dźwiękowa. Ja lubię ten aspekt kina niemego, że muzyka towarzyszy nam cały czas i ona jest też jednym z elementów, który prowadzi nam fabułę, prowadzi nam historię, bo ona musi budować nie wiem, pewne napięcie albo budować konkretne sceny i to jest też ten aspekt, który do mnie bardzo trafiał, także całościowo to był dobry seans dla mnie w sumie. Okej, okay, to ja jestem trochę bardziej rozbity. I nie wiem teraz, z czego zacząć. Jeżeli chodzi o tę strukturę pięcioaktową, to rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, nie, że to jest 21 rok, to to jest niesamowite, nie, że ten film jest tak pocięty, tak zmyślnie skonstruowany, ale jednocześnie, gdy oglądam go tu i teraz, to ja miałem trochę z tym problem. Podoba mi się to, że mamy coś w rodzaju takiej ramy fabularnej, i tak film zaczyna się praktycznie tam umierającą dziewczyną w łóżku, która prosi, żeby przyprowadzono do niej Davida Holma. I my nie wiemy, kto to jest, tam wokół dzieją się rzeczy, śledzimy różne postacie. No a, i a na Niks, koniec... Tak wtrącę się tylko, nie chcę go za bardzo do niej przyprowadzić, widać, że to jest jakaś postać chyba, no właśnie co najmniej dyskusyjna, nie? Bo samo to nazwisko wywołuje przerażenie na stojących wokół łóżka naszej panny. Tak, ale, ale właśnie to jest takie trochę chaotyczne, nie? No bo tam jedna osoba nie chce go przebywać, druga się zgadza go poszukać, tam przyprowadzają jego żonę, okazuje się potem, że ten David Holm gdzieś chleje z jakimiś kolegami na cmentarzu, potem poznajemy opowieść jego, o jego przyjacielu, nie? czy tam koledze po prostu z dawnych lat mhm. i tak Strasznie krążymy po innych wątkach, no ale na koniec rzeczywiście to się spaja. Ale powiem Ci, że na początku, zwłaszcza chyba w drugim powiedzmy z tych pięciu odcinków, ja trochę się gubiłem, nie? No bo już nie wiedziałem de facto, kto to jest głównym bohaterem. Czy to będzie antologia filmowa tak naprawdę, nie? Że bohaterowie na tym mhm. cmentarzu popijając gdzieś tam Bimber będą opowiadać sobie różne opowieści, czy o co chodzi. Moim zdaniem jednak to... to jak to zostało pocięte, troszkę się zestarzało i tutaj jakby wyciąć czymś rzeczy, to ten film by wiele nie stracił. Nie? Cała ta opowieść właśnie chociażby o przyjacielu, który został furmanem, ona moim zdaniem jest nie za bardzo potrzebna tutaj. Nie? Tak naprawdę to mógłby być obcy furman, nie jakiś duch i też by było wszystko w porządku, ale tak jak to się spina na koniec, no to to jest rzeczywiście coś dobrego, coś co doceniam. Ta groza i ten, te efekty specjalne, one, tu mówisz, że one się zestarzały, ja właśnie z jednej strony, gdy pierwszy raz pojawia się Furman, nie, czyli nasz widmowy powóz, pomyślałem sobie wow, to fajnie wygląda, nie, ma fajny klimat. Mhm. I myślałem właśnie, że w tamtych latach no, to robiło wielkie wrażenie. Teraz po prostu jest ok. Trochę ciekawostka, ale w porządku. Ale gdy na przykład e, ta nasza dorożka, ten furman e, pobiera duszę z jakiegoś zbiornika wodnego, z jakiejś rzeki może, czy coś, mhm, tak. no to już trochę się śmiałem, nie? No bo e, obserwowanie tego, znaczy nie wiem, może jak to wyglądało w tamtych latach, nie? ale teraz ten widmowy powóz na tle wody, e, no wygląda już trochę absurdalnie właśnie od strony horroru ten film się nie sprawdza, myślę, zwłaszcza współcześnie, uh -huh. nie? Tutaj tak. grozy nie ma w ogóle, to jest bardziej właśnie ta historia obyczajowa i to, co się sprawdza, to triggerujący bohater. Ja dawno nie byłem tak odpalony, jak w trakcie tego sensu David Holm to jest straszna gnida, to jest naprawdę... Postać, której ja szczerze, szczerze nie cierpię. Tak, jest alkoholikiem, który robi wszystkim wokół na złość. W jego życiu dochodzi do pewnej tragedii, można powiedzieć, po której facet obiecuje się zmienić. Mówi właśnie, że no rzeczywiście, tak, to wszystko zaszło za daleko tak, muszę się zmienić będę nowym sobą wszystko będzie inaczej ale żona, która ma go dość, ucieka od niego, więc facet stwierdza, że w sumie to <gryny> znajdzie ją i się zemści, nie? Czyli widzimy gościa, który obiecuje przemianę i dosłownie tam, nie wiem, pięć minut później w filmie stwierdza, w sumie to nie, będę wredną małpą dalej, nie? I gdy ktoś mu stara się pomóc, bo facet jest alkoholikiem, ale też takim no, menelem, takim żulem i bezdomnym, gdy ktokolwiek próbuje mu pomóc, on pokazuje tej osobie pełną pogardę i to tak ad absurdum jest poprowadzone. Potrafi zaśmiać się komuś w twarz, rzucić czymś komuś w twarz, napluć na kogoś tak naprawdę, a jeszcze przy tym wszystkim prawdopodobnie roznosi zapalenie płuc, więc kasłanie Davida Holma na innych ludzi zabija ich dosłownie, tutaj też Część postaci ginie w świecie przedstawionym. To nie jest, prawdopodobnie to jest pewne. No, on ma chyba gruźlicę, no bo jak oni tam mówią suchoty, no to zakładam, że to chodzi o gruźlicę. No więc w tamtych czasach no, to była choroba, cały czas jest chorobą zakaźną, ale no, to była choroba, która zbierała po prostu właśnie śmiertelnie, śmiertelne żniwo. Nie? Więc to, to jest gruby też motyw w tym filmie. Tak, i on potrafi kasłać nie wiem, na swoje własne dzieci przykładowo. Potrafi podejść do kobiety kaszlącej w chusteczkę i zacząć jej ubliżać, krzycząc, że co ty robisz, czemu w chusteczkę? Tak tutaj możesz zarażać innych, co oni są lepsi od nas, czy coś, nie, no jakiś taki antyszczep roku 21. Ja byłem autentycznie przerażony, bo typ jest straszny, a ludzie wokoło są dla niego raczej mili. Wszyscy starają się mu pomóc i nawet mamy taki no, absurdalny dla mnie wątek romansowy, że ktoś. Tak młoda, piękna, wspaniałomyślna kobieta się w nim jeszcze zakochuje, to ja po prostu miałem sobie ochotę włosy z głowy gwać. Bo David Holm to jest facet, no po prostu z kategorii Jezu nie cierpie, tak? No nie ma nadziei, no to, to w ogóle. Ja to, ja to wszystko rozumiem, i dlatego nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w tej mojej wypowiedzi nie było jakby samej fabuły za wiele, dlatego że faktycznie ten wątek jest. Ja jednak powiem dobrze prowadzony, bo chociażby, nie wiem, ten, ta, ta kwestia tego furmana obecnego, wydaje mi się, że to kontekstualizuje trochę też historię Holma, no bo jednak te, ten bohater, który obecnie jest tym właśnie furmanem śmierci, on też miał wpływ na to, co się dzieje, więc ja to trochę odbieram, trochę jak właśnie w takim klasycznym moralitecie, żeby pokazać... Jak wiesz, ten kamień rzucony w wodę, jak te koła później się rozchodzą, i jaki to ma wpływ na życie różnych osób. Jasne, można by to było pewnie pominąć, natomiast wydaje mi się, że to też jest dosyć dobrze zakorzenione. Przy czym, ale nie miałeś problemu właśnie od strony tego, jak to jest ukazywane, że ta retrospekcja w retrospekcji w retrospekcji ale się miałem, pojawia. miałem, miałem, tylko że wydaje mi się, że to jest właśnie trochę tak, że ja... Ja wiem, że to będzie trochę absurdalne porównanie w, w tym kontekście, ale mi się to trochę kojarzyło z tym, yy, co w filmach z serii yy, ju mamy. Gdzie tam, wiesz, yy, żeby to ci wszystko wskoczyło na swoje miejsce, to po prostu musisz obejrzeć film. Bo często w, yy, tam yy, w klątwach jest przecież tak, że yy, przez to, że to jest, to, tam to jest jeszcze bardziej posunięte jakby, wiesz, yy, w tej achronologiczności i w zamotaniu, nie wiem, różnych plas zwłaszcza czasowych różnych postaci, kto jest żywy, kto jest martwy i tak dalej, ale chodzi mi o podobny sposób prowadzenia fabuły, że do, w momencie, kiedy jesteś w środku, to właśnie mi się wydaje, że tutaj ta historia jest tak napisana, żeby ona właśnie wybijała jako widza, żeby człowiek się zastanawiał, czy ty w zasadzie rozumiesz, o co chodzi, czy nie rozumiesz i dopiero ten ostatni akt zbiera te wszystkie wątki, to wszystko wskakuje na swoje miejsce, więc ja jakby tego nie chcę krytykować, bo to jest absolutnie mylące, bo mnie też to myliło, jeszcze wiesz, no, to jest film stary, ja oglądałem kopię na YouTubie jakieś z TVP Kultura, więc to chyba nie była jakaś super Odnowiona kopia, więc tam w niektórych tych momentach, to ja nawet musiałem się zastanowić, którą postać widzę na ekranie. Nie? No bo jak mamy, nie wiem, kobiety i one wszystkie plus minus są ubrane tak samo, no to miałem takie momenty wybicia, nie? więc to, to wszystko powodu powoduje ewidentnie zagubienie. Natomiast jakby fabularnie to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że to jest taki klasyczny moralitet, więc te postawy i ta dobra i ta zła, one są po prostu przygięte na 200%. Nie? Że właśnie David Holm to jest absolutnie zło wcielone mnie, chyba najbardziej rozbroiła scena raz z tą kobietą, która kaszle w chusteczkę i dwa ta sekwencja, kiedy on drze tę kurtkę poszywaną przez naszą główną bohaterkę, siostrę, samarytankę czy tam z Armii Zbawienia mhm. kobietę, no bo to było takie, że, że wiesz, w głowie już się to człowiekowi nie mieści i z drugiej strony ta postawa właśnie jej, czyli tej siostry Edith ona jest absurdalna przy czym ja tak w końcówce stwierdziłem, że na przykład właśnie tak jak ty mówisz że tam się pojawia wątek romansowy ja tego do końca nie czytam jako wątku romansowego, tylko że to jest taka miłość bliźniego, nie? To jest ta armia zbawienia, więc to jest tak, że właśnie dla niej to jest po prostu ten bliźnik, którego ona chce postawić za wszelką cenę na nogi, no bo gdyby to był ten wątek, nie wiem, romansowy, czy cokolwiek takiego, no to nie mielibyśmy na przykład wątku tej te, te powrotu żony na przykład, nie? Tego wszystkiego, więc ja to tak nie, nie do końca chyba czytałem to w takim kluczu, no przy czym no nie ma co się czarować, no i zachowanie jest absurdalne, no jeżeli ten Ale gość... właśnie to jest mhm. problematyczne też, nie wiem do końca jak to czytać, bo jeżeli chodzi o proksemikę, o to jak pisko na do niego podchodzi, czy coś, to to nie jest naturalne, nie? To mhm. nie jest podejście do bliźniego, tylko właśnie takie e, no quasi romantyczne, bym powiedział, nie? No bo wiadomo, że tutaj nie ma, e, nie wiem, wątku jakiegoś, nie wiem, całowania się, tak, seksu czy czegoś takiego, ale i jest ta żona, ale ta żona też jak się pojawia, no to pojawia się dopiero później. Nie? Mhm, Edith tak. nie wie o tym, że ona istnieje i tak dalej, więc moim zdaniem y, Edit też jest taką trochę dziewczynką nie? w ciele kobiety. Ona się zachowuje trochę jak dziecko. Takie, y, I ona jest właśnie naiwna absurdalnie i to. Dlatego y, właśnie my, moim zdaniem to jest coś, co się źle zastarzało. Nie? Tak samo jak źle się zastarzał efekt y, upiornego, widmowego Furmana na tle wody, tak samo źle się zestarzał wątek młodej, naiwnej idealistki, która tutaj obdarza uczuciem, nieważne czy ona chce go ratować i dlatego właśnie też go kocha przy okazji jako bliźniego czy nie, mówimy o wrednym, podłym żulu, który doprowadza do śmierci innych ludzi. No. Ale tak, to, to, to jest bezdyskusyjne, że to się jakby słabo zestarzało, ale dlatego, że mówię, że te postawy są po prostu absolutnie skrajne, nie? To mhm. ja ci się śmiałem w prywatnym. Wiadomości, że po prostu siostra Edith to jest niczym jakaś postać z obecnej literatury kobiecej w ramach schematu. I can fix him, nie? bo mm -hmm. po prostu ona wszystko robi i wszystko podporządkowuje temu, żeby jego wyprowadzić na prostą. Kompletnie nie zważając na to, jak ten stan faktyczny wygląda i że, że to jest absurdalne. nie, Dlatego ta naiwność, ten jej upór taki. Dziwaczne niezrozumiały, jest tak bardzo widoczne. Przy czym, mówię, ja do końca tego nadal nie chcę potępiać, bo mówię, ja rozumiem, że to jest podporządkowane no, temu wydźwiękowi ogólnemu tej historii, nie? Czyli... I podoba ci się ten wydźwięk tej historii? Wiesz to, to... To nie jest historia, która w, obecnie wydaje mi się będzie przemawiała do współczesnego widza tak, jak ona przemawiała w tych latach dwudziestych, Bo wiesz, ogólny wydźwięk, na zasadzie właśnie dosyć spójnego wydźwięku rodem z opowieści wigilijnej, czyli ogarnij się, że, że zły człowieku, to jest, jasne, to, to jakby to, to się nie zestarzało, natomiast jakby wszystkie te wątki obyczajowo-dramatyczne, no one w sumie są naprawdę ciężkie, nie? No bo jednak, wiesz, mamy przemoc domową, mamy ten cały wątek jeszcze choroby, mamy wątek tej siostry Edith, czy w ogóle Armii Zbawienia, który, to wątek wydaje mi się, że też on nie do końca będzie czytelny, bo jeszcze ja pamiętam, że z okresu, jak ja byłem dzieciakiem, to ta Armia Zbawienia się Często pojawia w filmach czy w różnego rodzaju dziełach kultury, mhm. więc ja po prostu trochę też kojarzę, jak ta organizacja funkcjonowała. No nie wiem, jeżeli ktoś nie wiem, jest jakimś młodszym widzem na przykład obecnie, to, to, to może być w ogóle niezrozumiałe, co to jest w ogóle za organizacja i, i dlaczego one tak o, o tych ludzi walczą. I wiesz, sama wymowa właśnie sprowadzona do tego dla mnie ok, natomiast właśnie patrząc na już takie te, te, na tę mikroskalę, no to na przykład to, że ta siostra Edith doprowadza do tego, że ta, ta żona jakby wraca do swojego tego przymocowego męża, kiedy on tak naprawdę się nie tak zmienił. Babeczka namawia żonę przemocowego męża do reunion, tak? Żeby się spotkali. Tak, tak, tak. O, właśnie ja, a... tak. I to, i, to jest, I to jest problem, bo on się jeszcze na tym etapie nie zmienił, nie? On się w ogóle nie zmienił. Tyl tylko, tylko to, wiesz, to też trzeba brać pod uwagę to, że w sumie to jest też w fabule ten wątek, nie? No bo jednak siostra Edith sama się reflektuje, że jakby to, do czego doprowadziła, no to, to wcale dobre nie było. No, mleko się rozlało, no ale przynajmniej to nie jest tak, że tego w tej fabule nie ma. Nie? Więc to dla mnie to jest OK w ramach konwencji. Nie? Gdybyśmy oglądali to, wiesz, zrobione w 100% na poważnie, jako po prostu jakiś tam dramat obyczajowy, to wydaje mi się, że to by się gorzej zestarzało. A przez to, że jednak mamy ten nawias opowieści wigilijnej, no to, to ja jestem w stanie to zaakceptować. Nie no jasne i przecież to, że mnie to tak triggeruje, to też świadczy o tym, że to jest zrobione dobrze, że, nie? Działa. Tak, że to budzi realne emocje, ale ja naprawdę byłem w ciężkim szoku i przez ostatnie tam kilka minut to ja sobie autentycznie no, po prostu chciałem rozdrapać twarz, nie wyrwać włosy z głowy i sobie myślałem dramat, dramat, no po prostu Cthulhu święty, co tutaj się dzieje, no ty wspomniałeś, tak, że to, to jest trochę wątek jak właśnie z jakiegoś romansu takiego raczej kiepskiego, no to ja też po prostu miałem wrażenie, że wiesz, to jest scenariusz nie wiem, odcinka Podrywaczy czy innego XS.pl i ja ci powiem, że ja liczyłem na grecką tragedię. Ja, ja liczyłem na to, że jednak po prostu zło zostaje potępione, nie? ja przeżyję kataklizm i wszyscy będą szczęśliwi, a tu się okazało, że nie. A no, to w greckiej tragedii to chyba tak nie jest. Ale rozumiem, o co ci chodzi mniej więcej. Tak liczyłem na to, że dostanę kataklizm, a tu się okazało, że absolutnie nie. Ale mam z tym problem nie tylko dlatego, że to się rozminęło z moimi oczekiwaniami, no bo to by można było łatwo odbić. Mam z tym problem dlatego, że w filmie padają takie sugestie, że Furman, ten nasz duch główny, znaczy duch, ta istota, tak, jest bierny, nie? że to jest taki właśnie pracownik śmierci. To jest ten mhm. facet, którym ma powozić wozem, zbierać te dusze i że on nie może wpływać na rzeczywistość, że nie może jak gdyby wywierać żadnego wpływu na świat realny, nie może pomagać ludziom czy przeszkadzać im, niczego takiego. A tu się na koniec okazuje, że de facto w sumie może, nie? że on ingeruje w świat bardzo mocno że on decyduje właśnie o tym, kto żyje, a kto nie. Ja też tak od strony po prostu logiki filmu, nie? na koniec pokręciłem głową i tak chwila, czym, co się wydarzyło? Nie Przecież było mówione z ekranu, acz mówione, to jest film niemy, tak? Kreśla cudzysłów, ale jak gdyby no, z fabuły wynika i z tych kwestii, to jest film niemy, ale są plansze, tak? Z wybranymi dialogami, no to właśnie z tych plansz też wynika, że no, nie powinno się to skończyć w taki sposób, w jaki się kończy, no a jednak to się wydarzyło i dlatego znowu, tak? Ja kręcę nosem, tak? Ja jestem trochę taki nie tylko niezadowolony, że zło nie zostało potępione jednoznacznie i zniszczone, powiedzmy, tak, bo potępione zostało, powiedzmy, tak, tu się zgodzę, ale nie zostało zniszczone, ale też sama ta logika postaci Furmana, ja jej trochę nie kupuję, tak? No bo wszystko fabularnie sugerowało nam inny obrót spraw. Sugerowało, że będziemy mieli nowego Furmana i że ten Furman będzie potępiony i tak dalej, i tak dalej, a to się nie wydarzyło. Po Ale wiesz to, wydaje mi się, że tutaj to znów, ja inaczej na to patrzałem, dlatego, że mi się wydaje, że to się sprowadza po prostu do tego, że David Hall nie umarł. I to nie jest tak, że nasz Furman zaingerował, tylko to jest właśnie ten schemat opowieści wigilijnej. Tak jak Scrooge widzi ducha przyszłych świąt Bożego Narodzenia, tak Furman przecież nie tyle ingeruje tutaj, odprawiając zmarłego Davida Holma z powrotem na ziemię, aby wpłynął czy zapobiegł jeszcze kolejnej tragedii, tylko wydaje mi się, że po prostu to jest właśnie dokładnie ta sama logika, Czyli mamy faceta, który, nie wiem, trochę na zasadzie wiesz, z tych biały, białych tuneli w, w współczesnych filmach albo śmierci tam oni się na kilka minut. No to on nie? mu mówi, że no, no będziesz następny, tak, że po prostu się tak, no, tak, przejmujesz tak. No, mój powóz. No, no, Czyli no, on umarł no tak. no w tym momencie. No. Skoro on mu to no, mówi, no to on musiał umrzeć. No. no. Ja to odbieram po prostu raczej tak, że wiesz, że to jeszcze, jeszcze nie, że to jest po prostu ta faza taka wiesz, na styku życia i śmierci, no bo tam też to jest tak pokazane, że w zasadzie nie wiadomo do czego dochodzi, czy to jest tak, że on ma jakiś udar czy coś, no bo oni się tam szarpią na tym cmentarzu i nagle ten David Holm pada. On dostaje butelką w tył głowy, on zostaje po prostu... No, ale, ale dlatego właśnie mówię, że to, że on, nie wiem, wraca później do świata żywych, ja jestem w stanie to obronić, przy czym, no tak jak mówię, ja rozumiem wszystkie twoje wątpliwości, no bo przez to, jak ta fabuła jest prowadzona, no to to jest mocno triggerujące, przy czym dwie rzeczy na koniec, po pierwsze to jak właśnie wspomniałeś o Beng Bergmanie to ja totalnie jestem w stanie zrozumieć, że to <śmiech> dla niego był istotny film no bo jednak wiesz te, te wątki obyczajowe, tragiczne i tak dalej, to jak to jest wszystko jakby prowadzone, to, to wydaje mi się, że to faktycznie jest coś, co później w, będzie gdzieś tam wpływało na jego karierę i wybory artystyczne a dwa, no bo nie możemy zostawić słuchaczy i słuchaczek bez wyjaśnienia o co chodzi z tym lśnieniem, więc to jeszcze może na koniec e, powiedz Aha. skąd ten dowcip z twojej strony na początku. Znaczy to nie dowcip, tutaj w pewnym momencie David Holm po prostu biega z siekierą za swoją żoną i dziećmi, zostaje zamknięty w pomieszczeniu i no rozwala te drzwi siekierą i wkłada głowę w szparę, tak? po, w dziurę, którą stworzył tą siekierą i to jest rzeczywiście scena, która zainspirowała Kubricka do sceny Here's Johnny, zeliśnienia z 1980 roku bodajże. Ale, żeby było zabawniej, IMDb twierdzi, że ta scena z Furmana z rozbijaniem drzwi siekiego była zainspirowana sceną ze złamanej Lili z 1919 roku Griffitha. Kino ze sobą rozmawia. Tak, tylko, że y, tamten film po prostu mniej rezonuje, tak? jest y, mniej znany i dlatego wszyscy myślą, że, znaczy nawet nie wszyscy myślą, no Kubik też y, się zainspirował tutaj akurat chłysztrymem, ale mało kto wie właśnie, że to jest y, właśnie inspiracja inspiracją, tak, że oryginał jest jeszcze starszy o dwa lata. Tak, no ale ta scena robi wrażenie w sumie, bo kontekst jej jest dosyć upiorny, więc myślę, że to jest naprawdę super ciekawostka też. Mhm, mm tak. Dobra, to jeszcze jedna rzecz, bo jesteśmy w odcinku sylwestrowo-noworocznym. Ile tutaj świąt? No wiesz wiesz, to, to świąt trochę jest, bo już mamy przecież w, w zasadzie w samym otwarciu nad łóżkiem umierającej siostry Edith choinkę, no a później jednak ta cała historia kręci się wokół Sylwestra, więc w zasadzie temat dobrałeś idealnie mój drogi kolego, no bo cała ta legenda o Furmanie śmierci przecież do tego się sprowadza że osoba, która umrze o północy w Sylwestra, czyli w tym w to przejście graniczne pomiędzy Nowym a Starym Rokiem, no to może stać się tym nowym Furmanem śmierci i tutaj jest tego dużo, nie? No bo mamy całą tę legendę, mamy właśnie... Mamy topicie kilka na... Sylwestrów de facto. Tak, tak, mamy topicie na, na cmentarzu, mamy właśnie... W, Picie później... w domu. Tak, w tej retrospekcji mamy w zasadzie zdradzoną tę legendę, o co tu chodzi w tym wszystkim i tak dalej, i tak Dalej, więc no, ten Sylwester jest tutaj e, faktycznie taką melodią, która nam przez cały seans przygrywa. Mm -hmm. Tak, przy czym e, nie czuć atmosfery Sylwestra, nie? Takiej. <śmiech> tak, tak. E, no bo teraz kojarzymy to jednak z imprezą, nie? ze spotkaniem ze znajomymi, czy z rodziną, z jakąś no, zabawą po prostu, tak? czy czymś takim. No to tutaj nie, tutaj to jest smutne picie żuli na cmentarzu, czy picie jakichś pijaków przy graniu w karty, czy umieranie w łóżku. W sylwestra, więc atmosfery imprezowej tutaj absolutnie nie uświadczycie, ale rzeczywiście sama data, samo święto jest bardzo istotne dla fabuły. I już kończąc, to nie jest tak, że ja ten film przekreślam jakoś, nie, bo może tak to też trochę brzmi. Doceniam właśnie i tę skomplikowaną strukturę, mimo że część rzeczy się średnio moim zdaniem zestarzała. Mhm. Doceniam konstrukcję postaci Davida no bo rzeczywiście mnie trigeruje. Po prostu moim zdaniem ten film się mimo wszystko zestarzał on jest, uh -huh. on jest długi w sensie nie dłuży się jakoś strasznie ale czuć tutaj tę długość to nie jest tak, że to pstrykniecie palcem i po prostu już jest po filmie i też ja myślę, że w tamtych czasach nikt nie przewidział, nie, że będziemy mieli VOD, etc. czy płyty i będziemy mogli film sobie przewijać, puszczać kilka razy jedną scenę czy coś takiego. Gdybym to zobaczył raz tak, w kinie na przykład, nawet teraz, nawet nie, że w tamtym roku, ale bez możliwości gdzieś tam cofnięcia się, zrobienia przerwy y, i tak dalej, to też by to działało pewnie trochę lepiej. A Po prostu mhm. przez to, że dzisiaj trochę inaczej się obcuje y, z kulturą, że właśnie mogę sobie na koniec puścić jeszcze raz pierwszą scenę, na przykład otwarcia, coś tam przeanalizować i tak dalej i do tego też jestem po obejrzeniu tysiąca innych filmów, więc też trochę inaczej mnie to rusza, to część rzeczy po prostu już absolutnie nie działa. Tak? No i niestety ten przekaz moim zdaniem jest problematyczny, bo niby to jest e, sensowny, e, znaczy niesensowny morał, tak? no niby po prostu na no człowiek skonfrontowany ze złem, które e, w, uczynił, w końcu do niego dociera, tak, że trzeba coś zmienić i się zmienia. Tak? Tylko, że ja w to nie wierzę, bo ten film sam mi pokazał, że w życiu Holma doszło do jednej takiej już wywrotki i że on się w ogóle nie zmienił, wręcz stał się jeszcze gorszy po niej. Nie? Więc ja, ja to widzę tak, że po prostu gdy wjeżdżają napisy, to się okazuje, że Holm się uśmiecha pod nosem i sobie myśli już ja wam pokażę, nie? Wy tacy i owacy. I ja widzę, że ja, ja widzę straszną historię, nie? która się skończy właśnie śmiercią jego rodziny i tak dalej po napisach. Więc no i do tego jeszcze te pewne problemy logiczne, które mi nie leżą, no ale okej, okay, no rozumiem skąd się wzięła wielka estyma, tak i sława tego filmu. Po prostu dzisiaj już to aż tak na mnie nie działa. No to jest myślę że też dobre podsumowanie, bo ja się w sumie cieszę, że go obejrzałem, bo wiesz o filmie oczywiście słyszałem, natomiast nie miałem okazji, jakoś nie, nie przyszło mi do głowy, żeby tak po niego sięgnąć i, i pewnie bym po niego nie sięgnął w jakiejś przewidywalnej przyszłości, no a teraz jakoś tam wiesz klasyczny tytuł możemy odhaczyć, że się z nim zapoznaliśmy. Mm -hmm. no tak, Budżery gdy mu podesłałem propozycję na ten podcast, no to najpierw sięgnął po niemiecki Steel Trap którym się teraz zajmiemy, rok 2007 stalowa pułapka chociaż oficjalnego polskiego tytułu nie ma no bo do polskiej dystrybucji on chyba w ogóle nie trafił reżyserem jest tutaj Luis Kamara. scenariusz napisał wspólnie z Gabriel Galanter nie są raczej bliżej znani widzą w Polsce, zresztą u siebie też niekoniecznie e, jakąś wielką karierę zrobili i ten film e, Steel Trap opowiada o imprezie sylwestrowej. Na jednym z wyższych pięter wieżowca należącego do stacji telewizyjnej odbywa się taka impreza. Impreza dla pracowników telewizji, dla osobistości, osobowości telewizyjnych, dyrektorów programowych, współpracowników i tak przy czym co istotne budynek został już sprzedany. i Jest to takie ostatnie spotkanie na pożegnanie starego roku i na pożegnanie też de facto tej siedziby. Większa część wieżowca jest opuszczona. No i grupa wybrańców z tej imprezy otrzymuje wiadomość SMS z zaproszeniem na drugą imprezę. Na VIP-owską imprezę odbywającą się na 26 piętrze. Grupa właśnie Super. udaje się tam. 27, może i 27. Uh -huh. Udają się tam i szybko okazuje się, że organizator tego specjalnego przyjęcia zamierza podbawić ich życia, a piętro wieżowca staje się tytułową, stalową pułapką. <grym> Staram się, żeby to brzmiało jakoś fancy, <grym> chociaż ten film e, też ma specyficzne tempo i specyficzny klimat, ale to może jagę rozwinie wątek. Znaczy, to co mnie uderzyło na początku to jednak jak powiedziałeś, że to jest niemiecki film no to się spodziewałem, że tutaj język germański będzie kaleczył moje uszy a tu się okazuje, że w zasadzie chyba wszyscy aktorzy to jacyś anglojęzyczni są i aktorki tak samo i całość jest po angielsku więc to mnie trochę zdziwiło bo spodziewałem się na tym etapie czegoś innego ale tutaj zaczniemy od tego w sumie, czy zacznę od tego, na czym skończyłeś omawianie poprzedniego filmu, czyli na Sylwestrowości, no bo tutaj znów uderza nas z kolei impreza Sylwestrowa. Mamy w zasadzie koncert, na którym jest śpiewane Out Lang Syne, czyli ta piosenka, która była też chociażby w ostatnim krypszą tytułowym utworem i o której wtedy tam też żeśmy trochę rozmawiali. No i w zasadzie ja nie pamiętam nawet, czy to ty mi napisałeś, czy jak ja tylko wpisałem ten film w Google, to mi wyskoczyło, że to jest takie skrzyżowanie Kuba z piłą i wydaje mi się, to że... To Cube jest... do tego doszedł, to tak, nie, ja ci tak. tylko pile pisałem. Nie, nie, to, to... A wydaje mi się, że nawet na film webie w jakiejś recenzji właśnie wisi cały czas ten Cube i ja całościowo jednak będę podtrzymywał, nawet jak ty będziesz polemizował, że jakieś elementy mamy, że tutaj to jest absolutnie błędny kierunek, który sugeruje jednak inny film niż dostajemy, bo w mojej opinii Stalowa Pułapka to jest po prostu bardzo taki klasyczny slasher straight to DVD, który no, ja nie, nie, nie wiem w sumie do końca, jak ty go ocenisz. Ja uważam, że to jest seans gatunku tyleż bezbolesnych, co zbędnych, bo to jest klasyczny slasher w tym sensie, że mamy grupkę postaci, która zostanie zamknięta właśnie w tym budynku, mamy tutaj właśnie w niektórych momentach jakieś kamery, gdzie oni na korytarzach, nie wiem, będą coś widzieli, coś im będzie pokazywane, ktoś, ich pol, ktoś na nich poluje i ich po kolei eliminuje, oni próbują się wydostać a za tym wszystkim stoi pewna historia z przyszłości, czyli, no mówię, klasyczny slasherowy trop, że nasz morderca ma jakiś resentyment do grupki postaci, no i będziemy odkrywali, co za tym wszystkim stoi. Tylko tu ty już do tego nawiązałaś i już ci oddaję głos, właśnie, żebyś mógł to rozwinąć do tego, że ten film ma specyficzne tempo i to jest dla mnie mocno wyczuwalne, że to jest taki film trochę ni to telewizyjny, ni to właśnie rodem jeszcze z VHS-u, chociaż to 2007 rok, więc to, to, to trochę jest dziwne, bo on ma takie dosyć leniwe tempo, powiedziałbym, ta makabra, ten horror. On tutaj no, trochę z jednej strony występuje, z drugiej strony on jest często albo poza kamerą, albo tak prezentowany, że on niespecjalnie robi wrażenie, a w zasadzie coś, co mnie najbardziej rozbroiło i rozbawiło, to jest jakby sama końcówka, która z jednej strony ja uważam, że fajnie spina całość fabularnie tego filmu w kontekście motywacji, w kontekście jakby pewnych rzeczy, z którymi można mieć problem w trakcie filmu, to, to, to w zasadzie to, co dostajemy w końcówce i wyjaśnienie zagadki, dosyć dobrze czyści i spina wszystkie tego rodzaju wątki, przy czym chyba tak pośpiesznego wyłożenia kawy na ławę i zamknięcia, to ja prawie nie, nie jestem w stanie sobie mm, przypomnieć, bo to się po prostu dzieje w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech minut, nie, gdzie dochodzimy dosłownie do ostatniej sceny i w tym momencie postaci, które zostały na planszy, prowadzą rozmowę i mamy dosłownie, a teraz to, to, to i było taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki i napisy końcowe, nie, więc to jest no, dziwnie konstrukcja niepoprowadzone. No, no, no i to tyle. No ale już oddaję Ci głos zgodnie z obietnicą. Okej. Okay. To ja zacznę od tej piły, bo y, też Ci o tym wspomniałem, bo to mi się wydało ciekawe. nie y, Internet y, pisze o tym filmie, że to jest niemiecka odpowiedź na popularność piły. Więc czego się spodziewaliśmy? No oczywiście torture porn, wymyślnych pułapek i tak dalej. Absolutnie tego tutaj nie znajdziemy. Tak jak Jerry zauważył mamy za to zamaskowanego zabójcę, który pozbawia życia kolejnych bohaterów. Tak nie znamy jego tożsamości, więc do samego finału jest to klasyczny slasher. Przy czym do mnie dzisiaj to dotarło, o co mogło chodzić, bo to też jest rok 2007, nie? Mhm. więc wtedy mieliśmy w kinach ile? Trzy piły, jak oni to kęcili, to chyba były dwie dopiego obecne i tutaj bardziej o to, o, pewnie chodzi o wątek tego, iż ktoś... A, że zamknięcie, bohaterowie zamknięci, odcięci i ktoś ich tam prześladuje w jednym pomieszczeniu, tak? Podwójnie, po tak? Że w sensie, że ktoś ich za coś obwinia. Okay. Tak więc teraz to rozumiem trochę, nie? Po prostu z perspektywy już piły 10, no to człowiek oczekiwał czegoś zupełnie innego czytając mm -hmm. o to tak, odpowiedź tak, tak. na piłę. Okay. Ale w roku 2007 rozumiem ten tagline, tak? Rozumiem ten slogan, i on ma nawet trochę sensu. Bo rzeczywiście no ma, ma tutaj faktycznie ktoś trochę. Sensu, o coś faktycznie. obwinia te postacie, yy, zamyka je rzeczywiście w przestrzeni, no nie ma pułapek, ale jak gdyby też obserwuje ich kamerami i tak dalej. Jak gdyby tutaj są te elementy, które kojarzymy z pierwszych pił zwłaszcza, więc jakoś to tam kupuj. Ale rzeczywiście to się ogląda po prostu jak klasyczny slasher. Jak powiedziałeś, tutaj część też tej przemocy rozgrywa się poza kadrem, a nawet jak coś tam w kadr wpada, no to, to też jest tak jakoś pocięte, nie, że na przykład uh -huh, tak. nie, jest scena y, z piłą tarczową, no i ta piła się tam zbliża, potem nie widzimy totalnie co się dzieje, bo tam krew bryzga po prostu, ale nie wiadomo nawet z której części ciała do końca, a potem widzimy dopiero efekt końcowy, który jest w sumie trochę komiczny. Mamy tutaj kilka takich y, niby mocnych momentów, jak na przykład, nie wiem, serce wtykane do buzi, czy zszywanie ust i świński ryjek przyczepiony do twarzy, które powinny być straszne, ale wypadają komicznie, bo są po prostu absurdalne i niby te efekty specjalne, one są tutaj nawet praktyczne, ale są takie trochę niedopracowane, nie? Właśnie to jest ten problem, ty wspomniałeś, także nie wiadomo, czy to jest telewizyjny, czy VCD, nie? Jakaś karizma. Mhm. Tak właśnie te production values, tak, ta, ten poziom właśnie realizacji, on nie jest fatalny. To nie jest kino amatorskie, to nie jest SRS Cinema, którym się Mando chętnie zajmuje, to nie jest kolejna część Emityville. To jest film, który miał jakiś tam budżet, ale tego budżetu ewidentnie nie starczyło na wszystko. Yy, niestety budżet nie jest największym problemem, <śmiech> bo to jest slasher właśnie starego typu, gdzie bohaterowie robią głupie rzeczy i to robią bardzo głupie rzeczy i w dodatku żadna z postaci tutaj nie jest jakoś szczególnie sympatyczna. To nie jest grupa młodzieży, gdzie mamy te typy, tak? że jest tam jakiś sportowiec, jest jakaś napalona blondynka, jest jakaś znowu cnotliwa dziewczynka i tak dalej i możemy mniej więcej ocenić, kto zginie w jakiej kolejności. Nie, tutaj mamy grupę tych osób związanych z telewizją. Wszystkie są antypatyczne w gruncie rzeczy. Oni jeszcze dodatkowo nie są najlepszymi aktorami. Mamy tutaj, co warto wyróżnić, Annabel Wallis, która gra Melanie. No i Wallis powinna być Wam znana, bo ona była Miją w Annabelle. Grała też Madison we wcieleniu w Malignant, tak? czy nie wiem, Jenny w Mumie, więc ją pewnie rozpoznacie nawet z twarzy. Przy czym ona gra taką rolę też trochę poboczną. Pojawia się tutaj też Mark Wilson jako Wade, który jest wzorowany na kudłatym ze skubiego dół. I rzeczywiście on tak wygląda. On w którymś momencie... Cię trochę przebiega i ma taką fryzurę i zieloną koszulkę, że rzeczywiście wygląda kudłaty, co jest absurdalne, bo mamy do czynienia z poważnym, lecz poważnym, no rozrywkowym, tak, ale slasherem jednak, kręconym, nie jak komedyjka. No i ta postać jest tak, jednak w innym charakterze, nie? Niż kudłaty. Tak. Chociaż demaskuje złola na no, no, Tak, poniekąd. Tam e, też mamy postać Nicole, w którą wciela się Julia Ballard i Nicole mi trochę psuła ten seans, bo ona jest tak fatalną aktorką w tym filmie. Ona jest e, babeczką z Bitch Face przez po prostu półtorej godziny, czy ile ten film trwa e, i ona nie gra tutaj praktycznie wcale. Ona mówi swoje kwestie... W taki sztuczny sposób. No wiadomo, że ona jest jakoś tam aktorką. tak Ona nie jest totalną amatorką, ale wypada fatalnie. I w ogóle miałem problem z chemią między tymi bohaterami, bo film pokazuje nam właśnie pary bohaterów. tak Tutaj przychodzi kobieta z partnerem, który chce jej się zaraz oświadczyć. Mamy tam drugą parę, taką, która się trochę spiknęła na spontanie już na miejscu. Oni nawet w ramach tych par nie mają chemii ze sobą, tak? Oni się kłócą, oni sobie robią trochę na złość, oni... No tak odpyskowują sobie cały czas. Oni też w tych parach się mieszają ze sobą, tak? E, I to na zasadzie, nie wiem, kobieta, która przyszła z narzeczonym, e, nagle trzyma za rękę innego gościa, całuje się z innym gościem, tak? Ta dziewczyna, która zagrywała do jednego faceta, nagle się obciskuje z drugim. E, I to nie ma większego sensu tutaj, tak? To tak się dzieje spontanicznie. E, jeszcze trochę miesza bo ten film ma prostą konstrukcję, ale też ja, ja trochę głupiałem na początku, nie w końcu kto jest z kim, tak? bo starałem się wyłapać może, czy będą jakieś tropy odnośnie tego, dlaczego oni tutaj się znaleźli, nie co ich łączy, nie może kto mm -hmm. tutaj jest dobry, kto jest zły, e, czy coś takiego, kto tutaj może zdradzić tę ekipę. Totalnie się tego nie spodziewałem. Tak naprawdę jedyną postacią pozytywną tutaj z tej grupy mi się wydawała kucharka, bo ona była taka w miarę neutralna, nie dogryzała wszystkim wokoło dlatego ja się przedstawiłem jako kucharz na początku tego odcinka, ale cała reszta była mocno odkrywająca. To takie, z tym co mówisz a propos postaci się totalnie zgadzam, no bo one są antypatyczne, niesympatyczne, irytujące i do tego no niestety to nie są wszystko najlepsi aktorzy, aktorki. I no w kontekście mówię takiego slasherka niskich lotów, ja się nie chcę nad tym pastwić, no bo to, to jest dla mnie jakoś tam akceptowalne, przy czym no to jest właśnie jedna z tych historii, gdzie nie ma za bardzo komu kibicować. No bo raz, że my tych postaci po prostu nie znamy i one szybko zaczynają nam schodzić z planszy. Dwa, że motywacje tutaj stojące za złolem poznajemy w samej końcówce i nawet nie mamy specjalnie poszlak, które by nam sugerowały o co tutaj może chodzić więc też no, trudno nam jest albo empatyzować albo z kolei y, czuć niechęć do tych postaci inną niż, by to, niż to co właśnie podkreśliłeś, że, właśnie, no, że oni po prostu są tacy jacy, jacy są, kłótliwi y, niesympatyczni i tak dalej i to jest takie sobie natomiast to, że oni robią głupie rzeczy z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony mówię, ja uważam, że końcówka wiele tych takich głupich zachowań w ten czy w inny sposób tłumaczy, nie? I tu by trzeba było wejść w spoilery, moglibyśmy sobie pogadać, nie ma to specjalnie sensu, no bo to nie jest film, który wymaga strefy spoilerowej ja jakoś nie miałem ani przez moment takiego, wiesz, zażenowania na twarzy na zasadzie, co ja w zasadzie oglądam, jakie mam czasem przy horrorach wielkanocnych, nie przymierzając. Więc pod tym kątem, ok. Mówię, dla mnie największy problem jest taki, że nawet z, tę, z tą samą historią uważam, że tutaj można i powinno być zrobione więcej. Bo jednak Chyba nie wiem, czy to jest nawet kwestia budżetu. Wydaje mi się, że tu po prostu zabrakło trochę filmowej um, ogłady, filmowych umiejętności twórcom, żeby to wszystko uczynić, nie wiem, bardziej intensywnym, ciekawszym, no bo wiesz, bo sam pomysł, nawet mówię z perspektywy finału, ja uważam, że jest spoko, jest czymś, co nie jest jakieś specjalnie świeże i odkrywcze, no ale właśnie w ramach konwencji mogłoby się sprawdzić. No a tak, no to mówię, to dostajemy taki średniaczek, nie? Mhm, mm tak, średniaczek, tylko ja bym chciał podkreślić, nie, że to jest trochę taki slasher starszego typu, tak, no bo teraz totalnie, już nie. Tak. Slashery starają się być bardziej właśnie przemyślane, nie? Tak już trochę odchodzi się od tego, że po prostu grupa postaci gdzieś tam jest wrzucona i radźcie sobie. A tutaj trochę tak jest. Sam pomysł na to, że ktoś kontroluje cały budynek, bo de facto z tym mamy tutaj do czynienia, on jest absurdalny. No tam trzy piętra, ale, ale tak, rozumiem o co ci chodzi. Mhm. Ale tak, no to, to jest slasher, tak my nie znamy tożsamości, mordercy to może być zarządca tego budynku czy coś, nie? To może być jakiś inżynier, yy, diabli wiedzą, tak jak Jigsaw, więc można założyć, że no, poświęcił na tę akcję wiele czasu, wiele pieniędzy i tak dalej, albo po prostu no, ma ogromnego farta przy okazji, no nieważne, nie jakoś tam kupuje ten koncept, tylko, yy, że ten film on stara się rozmaicać to wszystko, nie? że mm -hmm, dzieją tak. się tutaj różne rzeczy takie pomiędzy. Nie? Tutaj właśnie ktoś zostanie e, zaciokany, ale potem właśnie zostaje zamieniony w świnkę. Ktoś inny tam znika po prostu, nie wiadomo co się z nim dzieje. Ktoś inny... E, nagle mamy takie ala e, nie koło fortuny, tylko wybierz bramkę, tak? ABC i tam się dzieją rzeczy e, za drzwiami do trzech studiów telewizyjnych. E, mamy... Rozmaicanie tego wszystkiego tylko właśnie od strony fabuły to jest trochę bez sensu, bo na przykład nie wiem, ekipa rozkminia jakieś znaki i dochodzi do wniosku, że musi się udać na piętro tam 21 na przykład, czy tam wybrać drzwi 21, ale to chyba były też y, numery pięter, no nieważne. No i na złość wybierają inne piętro, no ale i tak okazuje się, że w sumie trafiają do jakichś sensownych pokoi gdzieś tam zaprojektowanych też prawdopodobnie przez naszego y, mordercę, potem trafiają na inne piętro i też znajdują rzeczy przewidziane dla nich, y, a mówię mówimy przecież o piętrach wieżowca, nie? I to telewizyjnego, gdzie tam tych pokoi jest pewnie, nie wiem, sto na piętro. Więc trochę mi się to rozjeżdża, nie? Tak fabularnie. Ja miałem momentami takie e, momenty, że troszkę kręciłem głową, przecierałem oczy, nie? Zazdumiałem takie, Boże, co tutaj się dzieje? Nie? Czemu? E, chyba wolałbym jednak, gdyby to był Escape Room na jednym piętrze tego wieżowca, mhm, nie? E, tak, żeby to było by to zadziałało. ograniczona tutaj jednak została ta przestrzeń. To by było bardziej takie spójne logiczne I ja podkreślam właśnie te głupie zachowania, bo ci bohaterowie od początku, myślę tutaj nie są naiwni, nie? tylko są tacy jakby otępiali, znaczy, ja rozumiem, nie wiem, oni też tam ćpają troszkę, nie coś wciągają, są wypici też, jest ta impreza właśnie pracownicza, co swoją drogą jest dziwne, no bo jako gwiazdki tam telewizyjne etc. raczej by nie chciały być pewnie sfotografowane. Jak robią głupie rzeczy po kokainie czy czymś tam, no ale absychując od tego, oni w ogóle późno kumają mnie, że coś nie gra, gdy po prostu są na jakimś opuszczonym piętrze, znajdują tam jakieś karteczki z nikami swoimi, ale te niki są obraźliwe. Tam właśnie mówią, że ktoś jest świnią, ktoś jest bez serca, ktoś jest dwulicowy i tak dalej. I oni nie kumają od razu, nie? Że, że to nie jest normalne, że to nie jest w porządku i w sumie kim są ci inni ludzie tutaj, tak? Czemu? Nie, nie, nie zastanawiałem się, czemu zostali jak oni zaproszeni czy coś. Jakoś ten i te ich procesy myślowe mnie dobijały, szczerze mówiąc. I też mamy te głupotki, ja się z tego śmiałem u nas na Instagramie, nie jak kobieta biegająca po prostu w szpilkach przez salutki film. nie Czy ją goni morderca, czy ona skacze tam. Jak w ogóle część tych pomieszczeń, bo oni tego nie kręcili w wieżowcu. Ten film był kręcony w jakimś magazynie chyba, czy czymś takim. Też w budynku kilkupiętrowym, ale raczej magazynowym i ona tam skacze nad jakimiś dziurami, schodzi szybem windy i tak dalej i ona tych szpilek nie zdejmie nawet na moment. Nawet gdy już po prostu koleś tam z nożem czy czymś idzie za nią, to ona biega w tych szpileczkach i cały ten film taki jest. Takich momentów, gdzie oni robią coś nieracjonalnego jest cała masa i jasne, no, to jest trochę też specyfika konwencji gatunku, no ale trzeba jednak mieć to z tyłu głowy, tak, że to, to nie będzie taki wyrafinowany slasher, gdzie będziemy coś kminić nie? i gdzie ta intryga właśnie będzie jakoś Wynikała mocno z fabuły czy coś nie, właśnie. Bohaterowie robią, robią głupie rzeczy, spotykają ich ziazie, No i na koniec mamy wielki reveal i monolog z który tłumaczy co, gdzie, kiedy i dlaczego, co ma swój urok, ale no urok właśnie jednak minionej epoki i, i pachnące kiczem. No tak, tak. No tutaj w kwestii technikaliów to wydaje mi się, że i tak twórcy próbują to maskować, nie w tym sensie, że na tych piętrach jest tak, że widać, że spora część tych pomieszczeń jest pozamykanych, oni się próbują gdzieś dostać, tam nie wchodzą, więc jakby próbują o to dbać, natomiast teraz jak o tym mówiłeś o tych różnych zachowaniach i to, w co jesteśmy w stanie uwierzyć czy nie, to w sumie jest inny problem, że część z tych postaci ona powinna się rozpoznać, a to jest w sumie, tak teraz pomyślałem, aż się dziwię, że mnie to nie uderzyło tak mocno w trakcie seansu, że oni wszyscy się tutaj zachowują jak obcy w stosunku do siebie, co z perspektywy finału nie do końca mam wrażenie, że się spina. Znaczy nie, no tutaj jest taki problem, że w którymś momencie... Jedna z postaci rozpoznaje inną mm -hmm. i to jest jakoś wytłumaczone, bo nas staje przy czymś, co działa trochę jak lustro, tylko tak, że tak, zniekształca tak, tak. obraz. Mm -hmm. <laughs> znaczy, to jest tak głupie, że śmieszne. Tak. tak <laughs> Dlatego tego się śmieją. Tak, no. Ale po prostu to, to jest moment ciężkiego facepalm'a. Nie, O sobie myślisz stary serio. Tak? Teraz rozpoznajesz, a wcześniej nie rozpoznałeś w ogóle z, z czym do ludzi. Przez to, że tam mamy wielki reveal w tym momencie. Nie dostajemy po prostu infobombę na twarz no to człowiek trochę o tym zapomina nie? bo tam się wiele tych informacji pojawia i człowiek to musi przetrawić, a potem znowu mamy akcję ale ale tak, no powinni jednak trochę inaczej się zachować i trochę wcześniej skumać pewne rzeczy no, i jak wiesz, myślę, że nawet nie ma co, co więcej tutaj yy, chyba wchodzić w szczegóły. No, bo ten film na to nie zasługuje. On ma niskie oceny, bo tak sobie z ciekawości przyjrzałem, yy, to, to naprawdę jest yy, yy, źle oceniany i ja go nie chcę bronić, natomiast uważam, że jako właśnie taki sens okolicznościowy, zresztą on jest otagowany jako Holiday Horror, to jest po prostu jakby bezbolesny, nie? Jak go sobie puścicie na jakiejś imprezie w tło do spotkania, to myślę, że sobie może, może lecieć i, i, i, i niech sobie poleci, natomiast to absolutnie nie jest też film, który można by było z czystym sumieniem polecić na zasadzie, że tak, sięgnijcie po to, bo, bo jest fajne, Mówię taki średniak, który powinien być dużo lepszy niż, niż jest, przy czym sam finał jest ciekawy, i ja od siebie to bym chciał podkreślić. O tyle, że on nam serwuje dosyć nietypowe rozwiązania, jak na Slasher. I wydaje mi się, że nawet bym to lepiej jeszcze oceniał, gdyby to nie było, mówię, skondensowane do tych dwóch, trzech minut w końcówce. Ale, ale wydaje mi się, że to jest akurat dosyć ciekawy i dosyć nietypowy ruch w ramach konwencji. Także ja się w sumie uśmiechnąłem pod nosem, jak, jak to zobaczyłem. No i to z mojej strony to chyba tyle by było. Tak, to było ciekawe, no bo zazwyczaj jednak wiem, jak to wygląda, tak? Złol gdzieś tam zostaje pokonany, a potem Zmartwychwstaje w scenie. Przed napisami tutaj mamy do czynienia z innym rozwiązaniem, i ono było sympatyczne. Ale to też myślę, że wynika trochę z tego, kto tutaj ma być złolem, nie? De facto w sensie. Bo tutaj też mamy taką opowieść o zemście w pewnym sensie. O, ja się śmieję, tak? No bo ja zawsze mówię, że ja lubię takie historie, jak ktoś się mści, no tutaj powiedzmy, że nie kibisowałem złowowi, no bo to jednak trochę przegieł no ale. Ale spoko. Tak zawsze to coś ciekawego. Jeszcze w sumie o tym nie powiedzieliśmy. My nawet e, przed nagraniem chwilę się zastanawialiśmy, co tak właściwie e, widzimy na plakacie. Bo na plakacie uh -huh. Steel tak. Trap e, widzimy e, kobietę zamkniętą w jakimś szybie wentylacyjnym i dookoła są piły tarczowe. I nawet tagline e, właśnie z tego plakatu i z okładki DVD, czy tam Blu-ray, nie DVD. To jest surviving each floor is the name of the game. Tak? Przetrwanie na każdym piętrze jest nazwą gry. W ogóle to jest absurdalne. Tak, tutaj nie ma żadnej, żadnej gry w sumie, nie ma przetrwania na tych piętrach, no bo tam po prostu ktoś chodzi i robi kuku postacią. To nawet nie jest tak, że mamy jakieś pułapki realnie. Więc absurd jeszcze, drugi tagline tylko jeden może przeżyć, nie? czy tylko jedna może przeżyć. No i ta pani, którą widzimy na tej grafice, to jest właśnie Wallis, tak? Annabel Wallis. Tylko, że ona ma inny make-up i inny strój niż w tym filmie, więc nawet się zastanowić, czy to nie jest jakaś kobieta ze stoka po prostu wzięta na plakat. No marketing ten film ma dziwny, widać, że tego budżetu gdzieś tam brakło, bo no to wygląda absurdalnie. Tak? I ten plakat nie ma żadnego związku z fabułą, wręcz właśnie wprowadza znowu w błąd i znowu to, to się kojarzy z tym taki Cube spotyka tak, piłę, tak, nie? Tak, tak. Czego absolutnie w tym filmie nie ma. No to sensowniejszy plakat to jest ten z windą otwartą i z takimi, że widzimy włosy tak zwisające w dół w otwartej windzie i zakrwawiony czubek głowy, no to to, to jest z, w kontekście samej fabuły i historii to jest zdecydowanie sensowniejsza Opcja na plakat, ale na IMDB jest właśnie ten, o którym ty mówisz, no on jest dziwaczny po prostu z perspektywy tego, co dostajemy. Mhm. No dobra, no to kończąc, e, ja też dodam, że no jeżeli chcecie coś obejrzeć e, w Sylwestra, nie wiem, żeby w tyle leciało na imprezie, to obejrzyjcie Terror Train. <try> <try> tak, myślę, że to będzie najlepszy wybór. Znaczy, z tych dwóch, no to pewnie still traf, tak? No bo nie trzeba się skupiać, może gdzieś tam sobie lecieć. No i nie, można... nie. Furmana Śmierci to bez skupienia to, to nie, to w ogóle się człowiek nie pułapie, co ogląda tak naprawdę. Tak. Ja jeszcze się strygeruję, nie? <try> w Sylwestra czy w Nowy Rok, więc nie polecamy. Znaczy na, to się seans taki ze znajomymi imprezowy. No dobrze. To oba filmy jak widzicie oceniamy chłodno. Nie odradzamy, ale też nie polecamy. Na, na przyszły rok już mamy kolejny typ, więc za rok też coś wymyślimy na tego Sylwestra, ale co to na razie nie zdradzimy. Dziękuję Ci, Żery, za tę rozmowę. Dzięki bardzo. A wam kochani, kochane, życzymy udanej zabawy sylwestrowej. Tylko pamiętajcie, bawcie się rozsądnie, by nikt nie skończył jako furman śmierci. Ignorujcie dziwne zaproszenia sms-em, bawcie się tylko wśród bliskich, krewnych, znajomych, tak? Nie wśród jakichś obcych dziwaków. A w nowym roku wszystkiego najlepszego, samych dobrych filmów, książek, gier, podcastów, seriali i komiksów, zwłaszcza horrorów oczywiście, jakiegoś fajnego konwentu po drodze i uśmiechu na każdy dzień 2025 roku. A poza tym tradycyjnie już, klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście już w nowym roku.